Trzy ogień, bo wczorajszy dzień dał wiele do myślenia i jestem niezwykle wdzięczny naszemu Panu za to, że tak, tak pobudza, Mnie pobudził, a właściwie obudził dzisiaj o trzeciej i nie dał spać, dlatego no, muszę zadośćuczynić woli Ducha Świętego i podzielić się tym, chociaż absolutnie tego nie planowałem. Ja niezwykle cieszę się z tego, jak słucham braci i mam wiele szacunku i wiele, wiele miłości do każdego z brata, każdego, do każdej siostry. Słyszę, jak bracia mówią, jestem 40 lat z Bogiem, 30, 18, 20, ja też jestem 20, tylko że miesięcy. Więc mój stasz jest bardzo krótki. Ja wiem, że ta głowa jest siwa, ale, ale ja całe swoje życie do tej pory przeżyłem bez potrzeby poznawania, doświadczania Boga. i e, To, co Pan Bóg ze mną zrobił, z pewnością wiecie, bo każdy tego doświadczył, ale, ale ja jestem z całego serca wdzięczny, bo również moja rodzina się zaczęła zmieniać. Wczoraj brat Karol powiedział, że wielu uważa go za mistyka, ja szczerze mówiąc jestem absolutnie odwrotnością, real to, to, to wszystko, gdyby tak, gdybym tak stał w stu osobach i, i różna klasa mistycyzmu w tych ludziach, to ja byłbym 101 prawdopodobnie, nie mieściłbym się w żadnej kategorii. Ale to, co powiedziałem, że Pan Bóg dotyka nas i, i słyszałem to wczoraj w Waszych świadectwach, bracia, i w tym wszystkim, co zdarzyło się w moim życiu. Chcę Wam powiedzieć to, co przytrafiło mi się kilka miesięcy temu, podzielić się tym, bo, bo było, było to przeżycie wielkie i niesamowite. Tak jak powiedziałem, ja jestem bardzo krótko osobą wierzącą i uczę się wielu rzeczy. Jest Pochodzę z niewielkiego zboru w Hajnówce. Jest tam nas kilkanaście osób zaledwie. To, to nie w ilości siła, tak? chociaż fajnie by było, żeby tych ludzi było więcej. Natomiast kilka miesięcy temu przeżywałem bardzo trudny czas. Bardzo trudny czas i to był czas, który taki, te trudności były wielopłaszczyznowe. Mamy ciężko chorego syna, on jest po mózgowym porażeniu dziecięcym, jest niepełnosprawny. Ci, którzy byli w ustronie z pewnością go widzieli, bo jeździliśmy wózkiem, jest niepełnosprawny intelektualnie, ale największą jego przypadłością jest, są ataki padaczkowe, które, które absolutnie odcinają mu możliwość funkcjonowania i jego choroba jest taką sinusoidą. Raz jest lepiej, raz gorzej. Doszło do, ta, do takiego momentu, że po prostu nic nie działało. On ma taką charakterystyczną, bardzo trudną odmianę tego, te, tej padaczki. To jest padaczka lekooporna, gdzie nie można dobrać żadnego preparatu. Nawet jeżeli są to ciężkie psychotropy, to, to się nie da niczego tam dobrać. No i przyszedł taki czas, kiedy ten, ten jego stan zdrowia strasznie się posunął po prostu... To było 30-40 ciężkich ataków dziennie, to była cała doba, myśmy nie spali z żoną. Do tego doszły problemy takiej natury światowej, takiej w pracy. Tak? Ja jestem finansistą, ja zajmuję się, ale właściwie bardziej, bardziej finansowo-księgowym, zajmuję się obsługą finansowo-księgową firmy. Wpadłem w taki cykl kontroli, kochani, ja byłem ponad pół roku w ciągłych kontrolach, non stop. Ja po prostu psychicznie byłem, ja jestem, ja, ja pracuję jako księgowy 40 lat. Ja się nie boję takich rzeczy. Ja wiem, co umiem, znam swoją jakość. Natomiast wiecie, w momencie, kiedy się spotyka z kontrolerem, to jego rolą jest znaleźć miejsce, gdzie się da uderzyć i wyciągnąć jaką kasę. Ja oczywiście zakładam, że nie popełniam błędów, chociaż nie ma takich ludzi, którzy błędów nie popełniają. Jak się ta kontrola tak... Ciągnęła, po prostu psychicznie naprawdę trudno było wytrzymywać. To w domu, to, to, to, to w pracy. Do tego doszła trzecia płaszczyzna, która strasznie mnie rozbiła. Doszły takie um, ciężkie sytuacje w zborze, gdzie nie bardzo wybuchł swego rodzaju konflikt, i, i, i to mnie duchowo po prostu rozbiło. Nie potrafiłem się z tym wszystkim jakoś pozbierać, prosiłem, modliłem się i było mi bardzo, bardzo trudno. I w końcu któregoś, którejś nocy obudziłem się właśnie gdzieś tak bardzo wcześnie, gdzieś tam około tej czwartej nad ranem leżąc, modliłem się do Boga, żeby pomógł mi w tym wszystkim, bo tylko w Nim widziałem jakąkolwiek możliwość odbicia się od tego wszystkiego i po raz pierwszy w życiu miałem Miałem takie widzenie. Ja opowiem wam, jak to wyglądało. Na pewno nie spałem. Tego jestem na 100% pewny. To nie był sen. To ja byłem świadomy, całkowicie świadomy. Ja to wszystko widziałem. i Otóż znalazłem się w jakiejś takiej niesamowitej wręcz przestrzeni. W sali, która miała przecudną podłogę. Ta podłoga była właściwie kryształem, to było absolutnie przezroczyste i świecące i cudownie to wyglądało, bo w tej podłodze się, odbijał się blask słońca i chmury, które gdzieś tam płyną, ja ich nie widziałem, tylko właśnie widziałem w tej podłodze te, te, te cudne chmury. I byłem zachwycony tym, ja widziałem, jak to przepięknie wygląda i stałem przed tą taflą, jak gdyby przed wejściem do tego wszystkiego i Nagle na tej całej pięknej, błyszczącej powierzchni, świecącej cudnym słońcem, nagle pojawiła się cała masa różnego rodzaju śmieci. Ale to nie były śmieci, tylko to były, wiecie, pobite butelki, które sterczały tak jak te, wiecie, jak to tulipan z butelki wychodzi? Taki, sterczące jakieś szwapnele stalowe, które były nastawione tak takimi dziobami do góry. Stanąłem się zdziwiłem, że to się wszystko zmieniło. I wtedy usłyszałem głos. Idź. I to nie był głos, który mnie prosił. To był rozkaz. Ja nie miałem, nie miałem wyjścia. Ja nie chciałem tam wchodzić. Ja dostałem rozkaz. To, to nie było krzyknięcie. Nie, to było idź. Wiedziałem, że nie mogę, się, nie mogę stać, dalej muszę iść I, i próbowałem idąc, wiecie, jak to szura się nogami, zobaczyłem, że te moje stopy są absolutnie bose. Nie ma nic na tych stopach, nie ma butów, nic, są stopy całkowicie gołe i spróbowałem to rozgarniać stopami, to, to co tam było, ale to, wiecie, to były... To, to, to, to, co tam się znajdowało, to tak naprawdę nawet patrzenie kaleczyło, a co mówić, nastąpić na to. Wtedy nie mając wyjścia tak naprawdę, nie wiem, nie, nie myślałem wtedy co, ale podniosłem nogę i zacząłem iść. I wszystko zaczęło się dziać, jak gdyby w takim bardzo spowolnionym tempie. Ta moja noga szła do góry, później zaczęła się przesuwać dalej. i. Ten widok, który widziałem, widziałem tak od góry te wszystkie te bałagany, które tam leżą na tej pięknej podłodze. Nagle ta taka kamera, załóżmy, nagle wzięła ujęcie takie z boku, tam gdzie ta noga moja miała lądować i zobaczyłem taki złoty wiatr. Ja to mówię złoty wiatr, ale tak jakby w blasku słońca pojawił się wietrzy, który zaczął nagle to wszystko odpychać od mojej stopy. I ja stanąłem na czystą powierzchnię. To się skończyło, ten, ten, to, to, to, to, co, to, co miałem przed oczami, skończyło się w tym momencie. E, usiadłem, obudziłem żonę, opowiedziałem jej natychmiast o tym wszystkim, i, i miałem w sobie, wiecie, taką olbrzymią ulgę. To było, to było coś niesamowitego. Ja, mm, nie płakałem. Ja nie jestem takim tam wzruszającym człowiekiem, ale, ale nie, nie płakałem. Nie, nie, nic nie szczególnego, ale odczuwałem ale potężną ulgę. Jeżeli myślicie, że, że cokolwiek się zmieniło, że, że nagle to, to, to ta moja wizja spowodowała to, że mi się tam zaczęło, kontrola się skończyła, czy. Nie, było jeszcze gorzej. Było jeszcze gorzej. No. Tylko powiem Wam jedną rzecz. Ja to tak jak wrzecę. Jeżeli się wejdzie do rzeki i ta rzeka niesie ze sobą jakieś tam brudne bałwany, błoto, wodę, no to się zamoczysz, tak? Bo stoisz w tej wodzie. A ja stałem na brzegu. Ja od tego momentu stałem na brzegu. Ja widziałem tą wodę. Ja widziałem, że ona jest brudna. Ja widziałem, że ona może mnie utopić. Ja widziałem, ja widziałem że ta woda jest. może mi zrobić jakąś krzywdę. Ale ja już stałem na brzegu ja wiem, że woda jest mokra, ale ja się w niej nie zanurzyłem. Od tamtej pory wiele rzeczy już się oczywiście zmieniły. Jeżeli chodzi o naszego Filipa, to um, powiem wam, że um, żaden lek, wszystkie leki, tak jak powiedziałem, tam nie ma leków, tak, ale stosowaliśmy medyczną marihuanę na przykład, prawda? I to, był, to była tak naprawdę jedyna, jedyna metoda, którą, na którą organizm jeszcze jego reagował dawaliśmy różne mieszanki, łącznie z THC, czyli z tym, co, co daje haj, ale, ale to było w minimalnych dawkach. Tak? Gdy doszliśmy do tej, do, do tej ściany, gdy, gdy już tak naprawdę nic nie działało, powiedziałem, że oni, słuchaj, jedyna rzecz, my teraz stajemy na kolana i modlimy się tylko i wyłącznie o niego. Od miesiąca nie podajemy mu żadnego preparatu, nic, absolutnie nic. I do tej pory miał chyba tylko dwa ataki, nie ma nic. Kontrole się skończyły pozytywnie, po pewnym czasie dopiero. Do, tak naprawdę chyba dwa tygodnie temu dopiero dostałem ostateczne wyniki. Nie, może trzy tygodnie. Zboże też zaczęło się robić spokojnie, nie ma jeszcze może wszystkiego, ale Kochani, stańmy obok tych problemów. Ja, wiecie, ja, gdy te, tych problemów było tak bardzo dużo, ja e, słyszałem zewsząd, oddaj Bogu, oddaj Bogu. No jak? No stawałem, modliłem się, Panie Boże, ja Ci to oddaję. Tak? No i co? Ufność. Stuprocentowa ufność. Dopiero wtedy można powiedzieć, że ja coś oddam Bogu. Ja za, jeżeli nie zaufam, że Pan Bóg, jest w stanie zrobić z tym wszystkim tym całym moim bałaganem. Nie jest w stanie zrobić wszystkiego, to ja niczego, niczego absolutnie nie zmienię. Bo ja jestem za mały. To tyle z tego, co chciałem wam powiedzieć, podzielić się. Naprawdę przeżycie było bardzo duże i do dzisiaj aż drżej i, i, i naprawdę mam ciarki na plecach, tak jak powiedziałem, ja. Ja daleko jestem od mistycyzmu, od jakiejś wizji, od jakichkolwiek innych, ale, ale tak naprawdę ym, ja się wielu rzeczy uczę dopiero. I tylko na koniec jedna rzecz, taka ostatnia, którą chciałem powiedzieć. Rok temu stałem tutaj i zapraszałem braci na, na takie spotkanie braterskie, które organizowaliśmy w Hejnówce. Minął rok od tego czasu, bardzo bym chciał was zaprosić, ale na razie tego nie, ma, nie mogę w żaden sposób zrobić. Natomiast. <śmiech> Natomiast chciałbym jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć od siebie, tak żebyście bracia we wszelki możliwy sposób, wszelkimi możliwymi metodami, sposobami okazywali sobie miłość. Miłość, jak najgorętszą miłość. We wszystkim, w mowie. Ja wiem, że sceptycy się znajdą, powiedzą nie w mowie, lecz w czyni, ale w mowie też, kochani. Ja mam tutaj takiego ukochanego brata. Znaczy, wszyscy jesteście kochanymi braćmi, ale powiem wam, że wczoraj, wczoraj brat Karol powiedział, że, że ludzie zaczęli się cofać do, do dzieciństwa. Potem palec do buzi, pampersy na, zaczęli, zaczęli po, po dziecięcemu mówić, kochani, do mnie, do mnie brat Robert mówi, braciszku. Robert, ty masz pampersa? Nie masz. Wiecie, jak mnie to cieszy. Ja jestem braciszkiem. To jest ważne naprawdę. Ja, dlaczego o tym mówię? Ja miałem dlaczego dwa, odniosłem to jeszcze do tego ubiegłego roku, tylko w jednej, w jednej sprawie. Ja w tamtym roku, gdy ze względu na to, że wynajmowaliśmy tam taką przestrzeń do, do tego, żeby to nasze spotkanie mogło się odbyć, ja musiałem mieć informację, ilu braci przyjedzie, żeby wiedzieć, ile wynająć i tak dalej, to wszystko jakieś tam były pieniądze. W związku z tym <śmiech> bracia wpisywaliście się na taką listę i ja później do was wysyłałem, do, wysyłałem wiadomość. Każdą wiadomość zaczynałem słowem kochany bracie, kochany bracie. I nie narzekam, to, to nie jest tak, że ja, ja narzekam, tylko ja nie dostałem ani jednej odpowiedzi, w której było, w odpowiedzi było kochany bracie. Było Marku, bracie Marku, drogi Marku, drogi kochany bracie, nie było, nie, było wszystko wokoło, tylko nie kochamy. To nie wyrzut, nie myślcie, że to wyrzut, ale kochani, okazywanie sobie miłości w każdy sposób jest tak cenne, jest tak cenne, że tak naprawdę to jest tutaj na ziemi. Pan Jezus powiedział, my mamy się kochać tak, jak On ukochał nas. Mówi o miłości do bliźniego, a my jesteśmy braćmi, coś dużo bardziej, coś bardziej, dużo bardziej w naszym ciele. E, tyle, co, czego chciałem się podzielić. a ja jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że pozwolił mi tutaj być, przyjechać, słyszeć to wszystko, czym się dzieliliście. Chwała naszemu Panu Najwyższemu. Amen. Świadectwo brata Marka przypomniało mi pewne zdarzenie, takie króciutkie, zajmę nie więcej niż 10 minut. Zanim powiem to świadectwo, to, to, to zdarzenie, to powiem, że ujmuje mnie to, umiłowany, kochany bracie, dlatego, że ja bardzo często wychodząc, mówiąc do mikrofonu, w moim zborze właśnie tak się witam słowami Pawła Apostoła który mówił właśnie, umiłowani w Chrystusie Panu. Uważam, że bardzo ważne są słowa, oczywiście jeśli one płyną ze szczerego serca. To są ważne słowa. Jak, jak, jak, jak kiedyś śpiewał Niemen, nie? słowami można ranić bardzo, jak nożem, ale można też, może być słowo jak miód, jak olej na rany. Więc zwróćmy na to uwagę, jestem całym sercem Marek za tym. I powiem takie, w związku z tym właśnie powiem takie zdarzenie, które było wiele lat temu. Miałem naście lat, kiedy moi rodzice wyjechali na stały pobyt do Stanów Zjednoczonych. Zabrali młodszą siostrę, ponieważ mnie już wojsko nie puszczało. Niestarsza starsza była już, już zamężna, więc też już miała swoją rodzinę. To były te czasy. A ja, wojsko mnie nie puściło i, i musiałem zostać w domu. No i... Nie było telefonów, pisaliśmy listy tak do siebie. Wiecie, jak te listy wtedy chodziły też. No i dostałem kiedyś list, pierwszy czy drugi, no i, no i odpisywałem na te listy. W tym czasie mi tak rodziny strasznie nie brakowało. Byłem zadowolony, że jestem wolny, jak tak, mogłem robić co chcieć, nie było kontroli. No więc tutaj, no nie, ale jak, w jakiś sposób tęskniłem za rodzicami, no bo jednak mama bardzo była taka opiekuńcza. Ojciec był kochany, chociaż surowy, ale, ale też nas kochał, więc no w rodzinie wyrastałem można powiedzieć dobrej. I odpisałem jeden list i drugi list. Odpisałem to w czasie może było miesiąca czy półtorej. I oczywiście tytuł, drodzy rodzice. Nie? I tam dalej zwierzałem się. I dostałem list od rodziców i tytuł kochany nasz synu, Drogi może być kolega, a my chcemy być kochani. <śmiech> <śmiech> Już tytułowałem później, kochani rodzice. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> kochani bracia, moje świadectwo będzie bardzo przyziemne, może banalne, ale kiedy o tym myślę, co stało się w ubiegłym roku, to kiedy o tym myślę, to nie wierzę, że to się stało. W 2007 roku poszedłem do banku i wziąłem kredyt we franku szwajcarskim. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś miał, czy wie o co chodzi. Wszystko było dobrze, ale przyszedł taki moment po roku, czy po dwóch, czy po trzech, kiedy nagle się okazało, że mam do spłacenia dwa, czy dwa i pół razy więcej niż brałem tego kredytu. I to było naprawdę takie brzemię, które, taki wrzut, który miałeś przez ostatnie 17 lat cały czas z tyłu. Nie myślałem o tym, jestem raczej osobą pozytywnie nastawioną do życia. Zawsze wierzyłem, że no, tak naiwnie, że wszystko będzie dobrze. No, niemniej jednak ten kredyt trzeba było spłacać. Ale w tamtym roku na początku roku wiedziałem, że ten rok 2024 to jest coś, kiedy będę musiał się zająć w tym ostateczny sposób. Już wcześniej szukałem kancelarii, bo są różne rozwiązania, można podpisywać ugody, są prawnicy, znałem braci, którzy mieli kredyty, którym się to dobrze skończyło jakąś tam formą ugody, ale cały czas nie miałem takiego pokoju, dochodziłem do pewnego momentu gdy zbierania informacji i zostawiałem ten temat i w ubiegłym roku miałem taką myśl, że muszę znaleźć, że te, te wszystkie duże kancelarie jakby to nie jest dobry pomysł i, i znalazłem prawnika w Jeleniej Górze po prostu, takiego lokalnego i poszedłem do niego i mówię, że chciałbym, żeby wysłał wezwanie do banku takie, żeby mi zwrócili pieniądze ja im oddam swoje pieniądze i on do mnie mówi sobie, ale to nie ma sensu, szkoda twoich pieniędzy, żebyś mi płacił, bo to nic nie zmieni. Ja mówię, no to trudno, ale wyślij to wezwanie. I on wysłał to wezwanie i słuchajcie, cały czas miałem jakieś 30% więcej, po 17 latach spłaty kredytu miałem 30% więcej niż brałem go w 2007 roku. Nie? Kiedy brałem ślub z żoną, rozdzielność majątkowa dla twojego bezpieczeństwa, bo nie, nie wiadomo, co, co będzie. I e, kiedy przyszedł, przyszedł wrzesień i nie było żadnego odzewu ze strony banku, poszedłem do prawnika, mówię, złóżmy pozew do banku. Bo w, I wtedy, kiedy zaczęliśmy liczyć, okazało się, że ja już ten kredyt spłaciłem więc już wiedziałem, na czym stoję i w pewnym momencie bank do mnie zadzwonił, kiedy otrzymał pozew i ta jeszcze tam się sytuacja toczyła ale słuchajcie, nagle z, ja mam, jestem na zero w, w, w, w komputerze jest, że jestem winien milion trzysta tysięcy a oni mówią, że jeżeli 50 tysięcy pan odpowiada, to możemy podpisać ugodę i wycofujemy pozew, Rozumiecie? I po prostu nagle to wszystko zniknęło. Więc jak to jest możliwe? Nie? To tylko dzięki Bogu. Chwała Pana. Pamiętacie z do Koryntian, kiedy Paweł mówi, czytam z tej Biblii, bo to jest ta Biblia, ja, która... czy nie wiecie, że biegnący na stadionie Wszyscy w biegną, lecz jeden z nich nagrodę zdobywa. Tak biegnijcie, abyście nie otrzymali, inaczej mówiąc pochwycili. Tak to jest fajne, to ujęte słowo, bardzo mi się to podoba. To jest jeden werset, czyli to Biblia Warszawska mówi yy, na stadionie wszyscy biegną, tak biegnijcie, abyście dobiegli. Właśnie fajnie, zapomniał warszawską Biblię teraz. Ale wiemy, o co chodzi, że na stadionie wszyscy biegną. Paweł ma na celu jedno, jeden cel, pierwsze miejsce. A tak biegnijcie, abyście osiągnęli pierwsze miejsce. I on teraz nie mówi, że kiedyś tam rozmawiałem, z braci, to on nie mówi, że tam brakuje tego miejsca na podium, tego pierwszego miejsca. Tam dla nas wszystkich jest to miejsce. Tylko Paweł mówi, biegnijcie wytrwale. Nie? Inne miejsce z Biblii, to jest z Hebrajczyków, jest powiedziane tak. Dlatego i my mając wokół siebie tak wielki obok świadków, rzućmy siebie wszelki ciężar i grzech, który mocno nas oplata, z wytrwałością biegniemy wyznaczonym nam boju. Jeszcze przeczytam Wam troszkę to inaczej. że Dlatego i my mając wokół siebie tak wielki obok świadków, rzućmy siebie wszelki ciężar i grzech, który nas mocno oplata, inaczej mówiąc tak, o, jest tu mowa o długiej szacie utrudniającej bieg, z wytrwałością biegniny wyznaczonym, czyli położonym przed nami, nam boju, czyli walce, walce i zmaganiu. Wiecie, tu autor do Hebrajczyka mówi tak, chcemy zwycięstwa? Musimy coś zrobić w naszym życiu. Ciężar i grzech jest to jak szata, która oplata nas i czyli tak naprawdę to jest, nie, to jest nienormalna sytuacja, gdyby na stadionie byśmy widzieli w dzisiejszych olimpiadach, że jakiś muzułmanin biegnie w dużej szacie i chce osiągnąć pierwsze zwycięstwo. Dla mnie to jest nienormalne wszystko. Jakie są jakieś tam procedury, że każdy musi ubrać właściwy strój bo inaczej się nie da biegnąć w długiej szacie. I dlatego Paweł mówi, że to jest coś, co krępuje nasze nogi nasze, nasze posuwanie się do przodu i mówi dalej tak patrząc uważnie Czyli bym powiedział tak, mieć skupiony wzrok, wpatrując daleka. Na kogo? Na Jezusa, który jest kim? Początkiem, czyli źródło przywództwa i końcem, czyli bym powiedział, sprawujący dojrzałość naszej wiary, który w miejsce, w miejsce leżącej przed Nim radości wycierpiał krzyż, znosząc jego hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Następny werset, co mi się przypomina, wiecie co, rzućcie na tu co jest powiedziane o tym ciężar i grzech, to coś się było mówione. Przypomina mi się pewnie werset z Biblii, ze Starego Testamentu. Rzuć na Pana brzemię swoje, a On Cię podtrzyma. Dalej, wiecie co jest to napisane? Dlaczego tak Bóg chce, abyśmy zrobiły? Bo nie chce, aby na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Dla mnie to jest w Bożą łaską. Wiecie co następny jest dla mnie taki werset? Nie bój się. Bo miasto Tobą, nie? Nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim, nie? Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc. Podepraj prawicę sprawiedliwości swojej. Amen. Amen.